Ja bym chciał, żebyście otworzyli księgę Habakuka. To jest pomiędzy Nachumem a Sofoniasem, jak macie trudności, to. Przede wszystkim, słowo jest, dla zachęcenia. Dla braci młodszych Bo to już jest czas, żeby zmienić Wartę, zmienić służby I wy młodzi już musicie wchodzić po prostu W to, żeby brać obciążenie całe Za zbór, za braci Za siostry To, żeby słowo rozbierać Właściwie, żeby Stawać jako tacy nauczyciele Którzy mają naprawdę oparcie w Słowie Bożym Czy Ja na pewno nie będę Dużo cytował Użyję dużo fragmentów, nie będę cytował Ja chcę przekazać coś, co jest w moim sercu Od iluś lat A wiąże się z tym, co było mówione tu o Kościele O czasach końca, o tym Jak na pewne rzeczy patrzeć Mam nadzieję, że większość z Was zna Słowo Boże I będę do takich tutaj mówił Także ja nie muszę cytować Księga Habakuka, jeżeli ktoś nie wie jest księgą, nie podają tego może komentarze, apokaliptyczną. Mogę wam to pokazać. Ja wam pokażę to na jednym wersecie, może. Weźcie sobie 2-3 werset. Jak czytacie? Tam jest napisane, gdyż widzenie wciąż czeka na oznaczony czas i powieje w stronę końca, nie zawiedzie. Jeśli się spóźnia, wyczekuj go, gdyż spełni się na pewno. Nie odwleka. Tam jest użyte zakwitnie. Będzie jako otwór na czasy przyszłe. To jest księga, gdzie na pewno znacie, bo ona jest cytowana w Nowym Testamencie. Są do niej komentarze, które zostały znalezione w Kumran. Także to na pewno jest księga natkniona, zresztą mamy ją w Biblii. I pokazuje okres, gdy Babilon najeżdża na Izraela i jest tam pokazane kwestie, jak te sprawy się zakończą. My ją znamy właśnie z tego cytatu, gdzie jest stosowany w liście do Rzymian Wierzący z wiary żyć będzie. Na pewno ten cytat znamy. No i tak wszyscy przy śpiewaniu, choćby figi nie zakwitły, to na pewno te cytaty z tej księgi znamy, prawda? Nie wiem, czy zauważyliście Ale tam Ten cytat Jest wyrwany z kontekstu W hebrajczykach jest w całości Użyty, wierzący z wiary Żyć będzie, a jeśli się cofnie Czy jeśli się schroni Znamy to? Nie będzie moja dusza miała w nim upodobania Mamy to, tak? Pamiętamy, to jest dosłowny cytat ale mogę wam powiedzieć, to co Bóg każe prorokowi zapisać na tablicach i żeby przeczytać, to nie jest tylko ten werset. Jakbyście czytali całość, to tam całość opisu człowieka, niegodziwości, czyli to pięciokrotne biada... Jest jako całość do zapisu. Bóg przekazuje coś człowiekowi My bardzo często cytujemy I znamy tylko ten jeden fragment Ja nie chcę mówić o e, tej księdze Ja chcę po prostu ją użyć Jako wstęp I pokazać pewną rzecz Pierwszy rozdział to są dwa pytania Pierwszy rozdział to jest e, Pytanie z którym przychodzi Prorok do Boga I pyta Boga jak długo jeszcze Jak długo jeszcze to ma trwać jest odstępstwo Dzieją się różne rzeczy Sąd jest Źle sprawowany Tore odrzucili Jak to długo jeszcze ma trwać? Bóg odpowiada Niedługo Już słychać ten, ten koni Sąd nadchodzi Sąd, na, sąd nadchodzi Jadą chaldejczycy, Zrobią porządek I tu następuje Drugie pytanie Gdzie Prorok pyta, czy to jest sprawiedliwe, żeby bezbożny osądził sprawiedliwszego od siebie? Czy to jest sprawiedliwe? Nie wiem, czy się z tym spotykacie pytaniem, ale to jest ten czas, gdy to pytanie dosyć często słychać. Czy to jest sprawiedliwe, że ja jestem potraktowany? Mój wnuczek mały. Gdy ja przynoszę coś starszemu, on mówi, czy to jest sprawiedliwe, że on dostał takie coś, a nie inne. Jednego mam wnuczka, który ma 10 lat, a drugi 4 lat. I on by chciał to samo. To jest niesprawiedliwe. Czy to jest sprawiedliwe? Proszę tak, czy to jest sprawiedliwe? Jeżeli spojrzylibyśmy na historię. To jest to okres, Chabaków e, był w okresie prorokiem, gdy panował e, Jozjasz, Jojakim czy Johojakim, zależy jakie tam przekłady e, używacie. Jest to okres, gdzie było przebudzenie, czy było, e, jak to się mówi, e, odnowa. E, doszli do momentu, gdzie całkowicie zapomnieli o swoim Bogu, gaiki, e, bożki, oddawanie czci. Aszerom i nastąpiło odnowienie, a później totalne pójście w odstępstwo. I prorok pyta jak długo jeszcze? A odpowiedź pada niedługo i zrobią to Babilończycy. Prorok spodziewa się czegoś innego. Ktoś, kto widział kiedykolwiek przebudzenie, to mówi, będzie jeszcze raz przebudzenie. Ktoś, kto widział poruszenie Boże, albo modli się do Pana, to on mówi, Panie, spraw coś z tym. My tak mamy, my widzimy. Prorok się pyta, Panie, dlaczego mi to objawiasz? Dlaczego Ty mi pokazujesz, że oni odeszli, oni odstępują, codziennie jest łamane prawo? Czemu ja to widzę, a Ty nic nie robisz? Jak długo jeszcze? I on się spodziewa ruchu Bożego w tą stronę, że Bóg odnowi serca ludzkie. Że stanie się coś, pociągnięcie, rewolucja, przewrót króla nowego e, posadzą. Będzie coś, co spowoduje w sercach ludzkich te z powrotem nawrócenie się do Boga. Odnowa. A Bóg mówi, tak nie będzie. I moje pierwsze pytanie jest tak, takie. E, skąd Kąd twoja pewność jest Że będzie przebudzenie Czy odnowa? Czy masz w ogóle taką pewność? Ja jak słyszę to zleje ducha Będzie przebudzenie Cały świat będzie poruszony To ja się pytam, gdzie to przeczytałeś? Bracie, gdzie ty to przeczytałeś? Ja czytam, że w czasach ostatecznych To nie będzie przebudzenie A będzie odstępstwo Paweł mówi w ten sposób nie, Was nikt nie kłamie nie nastąpi, dopóki nie przyjdzie Antychryst, dopóki nie będzie Całkowitego tego zwiedzenia Skąd wziąłeś to? To miejsce Skąd wziąłeś to przebudzenie? Czy na pewno będzie? Czy jesteś przekonany? <śmiech> Dzisiaj pa, e, Karol mówił o tym, żeby e, Nasze umysły Były gotowe na zmianę Na to, żebyśmy W pewien sposób nasze myślenia przemieniali na biblijne. Czy jesteś w stanie mi biblijnie, ja zachęcam do tego, żebyście studiowali Słowo Boże, żebyś mi biblijnie pokazał na Słowie Bożym, że będzie przebudzenie, że rzeczywiście będzie poruszenie całego świata, że malowanie obrazów tak jak kiedyś, że chrześcijaństwo dozna odnowy. Skąd to masz? Czy to nie jest tradycja, czy to jest, nie jest coś, co jest częścią po prostu tego, co wyznaje Twój Kościół? Czy to jest na pewno nauka biblijna? Czy raczej jest inaczej w Słowie Bożym? Drugą kronię chciałbym zacytować. To jest z tych czasów, z tego samego okresu i dlaczego tak się stało. Tutaj jest napisane, 15 rozdział, 36 rozdział, 15 werset czytam, drugą kronik, 36, 15. A Jahwe, Bóg ich ojców, posyłał do nich nieustannie swe przesłanie za pośrednictwem swoich posłańców, gdyż litował się nad swoim ludem, nad swoim mieszkaniem ale drwili z posłańców bożych, gardzili Jego słowami i wyśmiewali się z Jego proroków, aż do wywołania gniewu Jachwę na Jego własny lud, aż do czasu, kiedy już nie było lekarstwa. Bóg napomina, Bóg robi przestrogę czy... Tak dla mnie zawsze jest dziwne To przebudzenie To samo słowo już świadczy, że ja śpię Jeżeli mówię, że trzeba przebudzenia To uważam, że wszyscy śpią Czyli niepotrzebne jest przebudzenie Czy jakieś poruszenie Tylko pokuta Jeżeli ja cokolwiek widzę, że jest złego I idzie w złym kierunku To ja powinienem pokutować A nie mówić jakiś ogień do tego dołóż Tylko potrzebna jest skrucha, złamanie, pokuta Czy jesteś pewny, że przyjdzie przebudzenie? Czy już tak było, że Bóg w swoim gniewie się uniósł? Czy czytasz przez słowo Boże? Zaczynając od Noego, gdzie Bóg się uniósł w gniewie, powiedział: że Będzie potok. Doszli do granicy. Osiem dusz uratował tylko. Osiem dusz. Możemy przejść przez cały. Stary Testament i pokazać wiele miejsc, gdzie to jest pokazane, gdzie Eliasz już sam mówi, ja sam jeden zostałem, prozabijali twoich proroków i Bóg robi swoje rzeczy. On ma tam zamkniętą resztkę. Dzisiaj był cytowany szósty rozdział Izajasza. A pamiętacie, co jest w piątym Izajasza? Zaśpiewam ci pieśń o winnicy, moją ulubioną pieśń, że Posadził pan winnicę, ogrodził ją, okopał, nawiózł i spodziewał się, że będą do, do, dobre grona wyda. a ona wydała kwaśne. Co ja zrobię z tą winnicą? Bóg nigdy nie jedynie jest zaskoczony, Bóg przez cały okres, gdy my widzimy jak traktował ludzi, on cały czas wiedział, nie wysunęło mu się nic, nie stracił ani chwili i ani joty, żeby kontrolować sytuację. On zawsze ma swój ruch, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Jeżeli jest odstępcą, on tam ma już przygotowaną rzecz. Ale to nie jest przebudzenie. To nie jest przebudzenie. To jest ruch Boży. To jest Boża praca, ale to nie nazywaj przebudzeniem. Jeżeli ty masz w głowie przebudzenie, to czegoś takiego nie będzie. Czegoś takiego nie będzie. Będzie ruch Boży. Bóg swoje rzeczy uczyni z pewnością. Ale nie będzie to ten ogień, to zlanie. Zresztą ja nie wiem, bo ja nie jestem z ruchu charizmatycznego, ale y, ja nie wiem jak ludzie śpiewają, wylej ducha, y, spójrz na nas deszcz i tak dalej. Ja czytam widziałem że Bóg już to zrobił. I dla mnie jest to dziwne, że to ja mam jeszcze raz coś, y, no albo pyta się, no a czemu? To, to przecież nie już, już jest. Czemu jeszcze mam? Ja muszę pogutować z tego, że jestem duchowo słaby, albo zasmuciłem Ducha Świętego, albo nie jestem Mu posłuszny, ale ja nie mogę mówić zlej to jeszcze raz, bo to jest znane, Duch jest między nami. Duch chce, żebym był Mu posłuszny, chce mnie prowadzić. Karol dzisiaj powiedział... że Pan nas uczył takiej modlitwy I pierwszą rzeczą to, co było, Karol a następna przyjdź królestwo Twoje przyjdź królestwo Twoje pierwszą rzeczą, którą Bóg chce odzyskać i która będzie nacisk i Wy to wiecie dokładnie, bo jeżeli jesteście starszymi zboru czy ludźmi, którzy Rozbierają Słowo Boże i nad nim są To Bóg musi wam to pokazywać Wy wiecie, że Bóg odzyskuje Swoje Królestwo Że jest nacisk na to słowo, Że otwierasz, patrzysz i widzisz I czujesz to Jeszcze jedna prośba Jeżeli ci coś pokażę Że źle rozumiesz Czy rozumiesz inaczej To proszę cię usiąść z tą Biblią i sieć i wertuj, aż zobaczysz, że ja mam, że ja źle mówię, że ja źle mówię. Ale jeżeli ja mówię prawdę ci i mówię, że tak takie słowie Bożym, to sprawdzaj to, to, to słowo, czytaj, czytaj, aż ono przesiągnie tam do twojego wnętrza. Ile razy w Ewangeliach jest wymienione słowo kościół? Gdzie? Na te tak, zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. A teraz ile razy jest Królestwo Boże? 190: dużo. Dużo. Dużo. razy dużo. 7. Dużo. dużo. Czy na dzień dzisiejszy masz rozróżnienie, czym jest Królestwo Boże? Dzisiaj też tak było cytowane w modlitwie może padło? Królestwa Bożego szukajcie w bracie, jeżeli nie rozróżniasz, czym jest Kościół, czym jest świątynia, czym jest Królestwo, to takie slogany: Przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy co przyjść. Co przyjść? Co Ty sobie wyobrażasz, o co się modlisz dokładnie, gdy mówisz: Przyjdź Królestwo Twoje. Co to jest? Y gdy Pan Jezus mówi Do Nikodema To mówi Człowieku jeżeli ty się nie nawrócisz To nie wejdziesz To nie będziesz w kościele Tak mu mówi? Nie. On mówi Nie zobaczysz nic z królestwa Nie zobaczysz nic z królestwa Gdy Paweł mówi Ci ludzie, którzy te rzeczy czynią To z kościoła ich usuniemy nie, on gdy wymienia grzechy czy, czy uczynki ciała To mówi, ci ludzie Królestwa Bożego Nie odziedziczą Nie odziedziczą Wiele jest cytatów Wiele jest cytatów Będziesz, Jeżeli chcesz Być szczery I przed sobą i przed Panem To dzisiaj na te słowa Sprawdź sobie Do czego się odnoszą za każdym razem Czemu Pan Jezus, gdy po swoim zmartwychwstaniu To już było po ukrzyżowaniu To już była kwestia zbawienia załatwiona tak? Czemu On nie nauczał o Kościele Tylko jest napisane że Przez 40 dni ukazywał im się I uczył o czym? O Królestwie Bożym O Królestwie Bożym Czemu w dziejach apostolskich mamy opis Że głosili Królestwo Boże a w Thessalonicach był wielki przewrót, i wielki szum zrobili, dlatego że głosili innego króla, którym jest Jezus. Czy czegoś brakuje nam? Czym jest królestwo? Czym jest królestwo? Królestwo to nie jest obszar, nie jest obszar jakiś tam, czy miejsce. Ja wiem, że Izrael znalazł sobie takie miejsce To było w Jerozolimie I oni mówili Świątynia Pańska, Świątynia Pańska to jest Bóg nie odda Jerozolimy Bóg nie odda Jerozolimy Tu jesteśmy bezpieczni i czy ja to widzę jako obszar Jako królestwo, co gdy czytam Jeżeli masz tyle fragmentów I czytasz tego Mateusza Czy inną Ewangelię I trafiasz na te Co sobie myślisz Gdy czytasz słowo Królestwo Boże Z czym to Ci się kojarzy Do czego to odnosisz Balsazar zrobił wielką ucztę I jak już sobie wszyscy popili To sprowadził naczynia ze świątyni i kazał wlać w nie wino i z nich pili. Pamiętacie to? I tam pokazała się na ścianie ta ręka i było Mene i tam jest słowo władza czy królestwo będzie tobie zabrane. Nikt mu nie wydzierał i on nie stał i nie płakał. On zginął. Władza została mu odebrana. Gdy mówimy królestwo czy czytamy królestwo, to jest to władza, panowanie To jest moje poddanie Gdy ja czytam o Królestwie Bożym To jest mój stosunek do mego Pana Gdy Bóg będzie odzyskiwał Królestwo Czy pojęcie Dzisiaj czytaliśmy, jak tam Karol było w Mateusza Że jaka Ewangelia Ta będzie głoszona, tak? Ta, z naciskiem ona nie żadna inna To nie będzie Ewangelia łatwego słowa I to nie będzie Ewangelia taka Podnieś rękę To nie będzie Ewangelia, że Pan jest słodki i dobry Tylko Ewangelia Króla Ewangelia o Królestwie Czyli najpierw musi być władza Najpierw Jezus jest Panem Najpierw On króluje całkowicie w moim życiu A dopiero potem Może być to, że w miłości swojej Nie przyjął Jest tak dobry, że ten wielki król ma do mnie taki stosunek, ale najpierw muszę widzieć władzę, muszę widzieć królestwo, muszę widzieć panowanie. Nie będzie odnowy. Będzie ruch Boży, który będzie powodował to, że ludzie będą widzieli jego panowanie. Ich kolana, się wszelkie kolana, ale ich kolana będą z Zdjęte ze względu na to, że znają króla Że znają pana Że władza jest nad nimi Że całkowicie Przyszli do niego Różni przyszli do niego Pamiętacie Dawida? Różni, zadłużeni, zniechęceni Różni przyszli On z tego zrobił takich generałów I taką armię, że nie było takie I on to samo zrobi Jeżeli przyjdziemy do niego On ma władzę Muszę odzyskać sobie to, że chcę być pod Jego całkowitym panowaniem Z tego Bóg wypracuje Jeżeli poddamy się to To nie wyłączysz się do tego organizacyjnie To Niego nie będzie w żadnym kościele To nie będzie tak, że powstanie jakiś ruch I się do Niego dołączysz Wewnętrznie to idzie Wewnętrznie Ci, którzy szukają Boga I szukają Go na kolanach, wiedzą Wewnętrznie idzie ruch Boży Ku odzyskaniu Jego panowania W naszych sercach I On z tego zrobi Nową jedność, nową kainonię Nowy rodzaj współpracy Gdzie to, co my widzimy dzisiaj Nazywamy relacją, kościołem Ja słyszę takie słowa Byliśmy bracie w Ustroniu Czy na konferencji I Człowiek zapomina, że jest w denominacji Człowiek zapomina, że są podziały ja mówię, no i co? I wróciliście I co? Dalej No i nic, i to pozostało I to pozostało yy, Podziały są w nas Królestwo jest jedne Jest jeden król, jeden pan, jedna władza I albo staniemy na tym Albo przestaniesz Dzielić i mówić, że Tu denominacja i tak dalej To są określenia, które mówią o jakichś ludziach I yy, yy, ich doktrynach Jeżeli dorastasz do tego By się poddać całkowicie Panu To zgubisz te słowo Przestań tak widzieć Będziesz musiał współpracować Bo do ciebie te wnętrze Bliskość Pana przymusi cię Że będziesz kochał brata Z takiej denominacji, której w życiu byś tam nie był A mimo to będziesz współpracować, I twoje serce będzie pałało I będziesz jedno z nimi. Bóg nie chce mieć, i żebyśmy widzieli, Ty jesteś stąd, Ty jesteś stamtąd A Ty jesteś stamtąd Bóg chce widzieć jedno On nie ma dwóch rzeczy Ten, który idzie za mną Jest większy ode mną A w Jego ręku, co jest? Wiejadło Wiejadło ma tą zasadę, że oddziela Plewa od ziarna Tak, plewa od ziarna Są dwa rodzaje ludzi Jest plewa jest ziarno nie ma żadnego trzeciego, czwartego, piątego gatunku. Są dwie drogi. Nie ma trzeciej drogi. My sobie tak poukładaliśmy, czy są bardziej wierzący, czy mniej, jest albo w odstępstwie całkowitym i dla mnie jest nikim, psem czy świnią, albo jest po prostu dzieckiem Bożym. I ratunek, i pomoc, i ochrona, i współpraca. Bóg to. Po szarpie u nas, żebyśmy po prostu Mieli tą świadomość Będziesz miłował brata nawet z takiego zboru Który ci może dzisiaj nie pasuje Ale musisz być otwarty, że Te rzeczy przejdziesz Że będziesz płakał może Nad stanem tych dusz tam w środku Ale Bóg w twoje serce Przyłączy do tego, który tam Miłuje Pana z całego serca Jest mu oddany i płonie dla niego I jest pod całkowitym panowaniem ze względu na królestwo Bóg odzyska też świętość Czy moralność Świętość My mamy takie złe pojęcie o, o, o świętości Dlatego ja Ze względu na ruchy uświęceniowe Bardziej to moralność Czy właściwe postępowanie Poddanie się Panu Bóg chce to odzyskać Ale w inny sposób Gdy my mówimy o świętości Czy o moralności Mówimy o tym, że człowiek nie grzesze. Że pozbywamy się, że Bóg w pewien sposób wypala pewne rzeczy Prawdziwa świętość to jest to, że Bóg pokazuje tobie, że Jesteś do końca zepsuty, jesteś Obłudny, masz inne Postępowanie yy, Tutaj Inne w domu, inne w pracy Jesteś obłudny Oszukujesz, a całkowicie Jeszcze inne masz przed Panem Pan Cię widzi całkowicie inaczej jeszcze on Cię przenika na wskroś I albo to się wszystko połączy w jedno I będziesz szczery i oddany Panu Albo po prostu Pewne rzeczy nie nastąpią Władza nie będzie całkowita Nie będziesz się poruszał w tym co Bóg odzyskuje Bóg będzie miał resztkę swoich Będzie miał swoich świętych <śmiech> Czy jak Karol tam mówił e, Tych 144 tysiące Ale czy ja będę w tym ruchu? Bóg pokazując nam pewne rzeczy Od środka On pokazuje i mówi Jestem do końca zepsuty Nie tylko te grzeszne rzeczy Ale pod władzę Pana Musi przyjść w Twoim życiu wszystko Całkowite Twoje postępowanie Nawet te dobre rzeczy Na razie masz dużo dobrych rzeczy I po prostu tym się potrafisz klubić. Albo będzie miał pod panowaniem Każdą rzecz te dobre cechy też używamy w, złym, w, złej, w zły sposób. Serce jest zepsute. Nie potrafimy pewnych rzeczy dobrze wykorzystać. Pan chce je wziąć, ale świętość to jest oddanie całego wnętrza. Nie tylko tych złych rzeczy, czy co mają pozór. Grzechu. Tylko wszystko. Czy ja chcę to oddać? Czy ja chcę powiedzieć, panie, całego mnie Król Saul powiedział, co lepsze sztuki i króla Agaga zostawiliśmy, bo w naszych oczach wydaje się, że nasz spryt, nasza alokwencja, nasze u, u, u, jakieś u, umysły czy zdolności to są dobre i będą służyły Pana. Jeżeli nie będą przeobrażone na jego... U, u, u, takie jakie, y, y, możliwości Tak jak On chce I w którym miejscu On chce To nadal będziemy wyskakiwać Nadal pewne rzeczy będziemy robić niewłaściwie Musimy się nauczyć oddawać I być posłusznym Ja w swoim życiu Zrobiłem <śmiech> wiele błędów I w wiele sposobów Uczył mnie Pan i pamiętam jak kiedyś pojechaliśmy Z bratem Milkiem do Pewnych apostołów Oni tak się wtedy nazywali I z takim strasznym kacem jechaliśmy, bracie, modlimy się i Bóg powiedział a co, ja was tam posłałem? nie, jest konferencja, tak jak dzisiaj ktoś mówił jest konferencja, jest poruszenie o, są bracia jacyś, no, nazywają się apostołami idziemy zobaczyć, co oni tam reprezentują, nie? A Bóg ja się tam nie posłałem sam żeś powiem. czy pytasz Pana? czy pytasz Pana? jedziesz? to nic, że to się nazywa konferencja chrześcijańska ale czy ty tam masz być? To nie jest, że to się nazywa łoszek czy jakiś inny, nie wiadomo jaki brat. Czy to jest pokarm dla ciebie, bracie? Czy ty jesteś posłuszny Bogu? Ty się sam karmisz. Ty nie bierzesz w prosty sposób słowa Bożego i go nie jesz. Ja na tym Habakukiem spędziłem rok. Rok czasu. To, co wam mówię, to jest jakieś 5-6 lat usługi i szukania Pana. Bóg chce odzyskać pewne rzeczy I na pewno odzyska Tylko czy ja jestem jemu poddany Czy ja jestem na tyle reformowany Żeby zmienić pewne postawy Pewne zdanie i powiedzieć Jeżeli nie mam przebudzenia Jeżeli Bóg jest, coś tworzy I robi, ja chcę być w tym Panie zmieniaj mnie Tak jak dzisiaj brat mówił Czy ja przychodzę i modlę się I jestem na tych kolanach Mówię, Zmieniaj to co chcesz zmienić Kształtuj i lep to co chcesz ulepić ja nie chcę mówić do Boga, zrób tak i tu łóżko przylep, a tam jakiś tam ozdobne przykrycie. Nie, naczynie to ma być naczynie Boże. Całkowicie poddane Jemu. Chciałem tylko krótko, chciałem zachęcić do tego, żeby Czytać Słowo Boże Żeby widzieć pewne rzeczy Żeby y, poznawać Pana Poznawać Go prawdziwie y, Jeżeli nie będzie Całkowitą władzą nad nami To nic się nie zmieni y, Żadna sztuczna jedność Czy doktrynalna Czy choćbyśmy nie wiadomo jak y, Próbowali coś ułożyć Ona nie wyjdzie Albo będziemy jedno ze względu na Pana Na Jego bliskość Na to, że Go znamy i On nad nami panuje i będzie nas skruszył, będziesz płakał, bo brat inaczej. Myśleć będziesz płakał, bo brat jest w jakiejś innej grupie i będziesz go kochał i będziesz go nosił. I będzie to twój najdroższy brat. Albo cię nas złamie Pan i będziemy w relacjach takich, albo po prostu nie wytworzą się, albo wchodzę pod Panowanie Boże, pod Jego Królestwo. Albo sprawdzę sobie, do czego tam Pan mówi, dlaczego On używa cały czas tego sformułowania, Królestwo Boże, a Królestwo Boże porównam do tego, a Królestwo Boże to jest tym. Czemu mówię o Królestwie? Nacisk mamy na te organizacyjne sprawy i nazywamy je Kościołem. Kościół to nie jest też organizacja, ani to jak tu my funkcjonujemy. Mamy y, zamieszanie w tym Nie rozróżniamy ani kościoła, ani świątyni Którą my jesteśmy y, Ani tych organizacyjnych Jakichś tam zachowań To jest tylko liturgia, to jest pewne działania y, Nasze tu w uwielbieniu Pana i one się różnią Nie nazywajmy tego kościołem W ogóle Pan chce pewne rzeczy odzyskać Ale my musimy przede wszystkim Zapytać się, czemu tyle razy jest użyte Królestwo Boże Do czego jest przerównane? I On cały czas to odnosi. Ono mówi też o przyszłości. Ono mówi o tym naszym dziedzictwie. Tak, są całe fragmenty, które o tym mówią. Ale Pan Jezus powiedział do uczonych w Piśmie. Jeżeli ja wyganiam duchy za pomocą Ducha Świętego, to znaczy, że przyszło do Was Królestwo Boże. I On mówi o czymś, co jest już teraz. Królestwo Boże pomiędzy nami, w nas. To, co Pan sprawuje, tą władzę, to nasze zgięcie kolan To nasze prowadzenie w Duchu Świętym To wszystko jest Jego panowanie To się odnosi do Królestwa Albo ja do tego przyjdę Albo usiądę i sprawdzę na nowo Ten Nowy Testament przelecę i zobaczę Do czego to się odnosi Jak to jest Jak jest Jego panowanie Najpierw władzę miał Król Najpierw Dawid zdobył Królestwo Później zdobył Jerozolimę a w jego sercu, on mówi, gdy chodziliśmy po polach, jeszcze jak był w jaskini, on mówi, spotkaliśmy, była tam samotna, stała przybytek. Jego tęsknota była, żeby tam postawić przybytek, jeszcze jak nie był królem, ale jak królestwo zostało osadzone, jest napisane, Bóg mu dał taką moc, że gdy Salomon siadał na tron, to był pokój z każdej strony. Odzyskał prawie Całe to, tą przestrzeń Którą Bóg dał Izraelowi Gdy wchodzili do ziemi obiecanej Najpierw musi mieć Królestwo, żeby stała świątynia Żeby świątynia właściwie stała To musi być panowanie I Pan przyszedł i ma panowanie I albo będzie miał nade panowanie Nad każdym z nas Albo się oszukujemy Bo świątynia nie może być postawiona tam Gdzie nie ma panowania to jest klątwa, gdy Bóg musiał oddać Jerozolimę i świątynię to znaczy, że lud Boży był już z tak yy, z nisko, że nie można było tego uratować, że trzeba było ich na 70 lat wygrać 70 lat to jest jedno pokolenie niewielu było tak jak mówi, ilu jest z Was, którzy pamiętają ten dom świętości jego wielkości i tej zacności, niewielu było 70 lat niewoli to jest taki obszar, gdzie już większość wyginęła tych co widzieli i Pan chce mieć królestwo Pan chce odzyskać pewne rzeczy My się modlimy, mówimy, przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja jako w niebie Tak i tu między nami Pan chce to odzyskać Pan chce, żebyśmy byli przy Nim blisko Pan chce naszej jedności, miłości Odpowiednich relacji Właściwego stania przed Nim Ale najpierw chce odzyskać To nasze poddanie Amen Może na koniec jeszcze powiem tak. Pamiętacie tam dwóch świadków jest na końcu. Świadkowie pamiętacie. Dwóch świadków jest na końcu w Biblii. I tam jest, nie wiem, ja to nie, nie rozbieram. tak Słowa Bożego nieraz tam czytam w tych komentarzach, to mnie głowa boli od tego. Ale yy, ja wiem, że dwóch, trzech, to na podstawie dwóch, trzech osób jest świadectwo. Wystarczy dwóch. I tam jest napisane Bóg będzie miał wystarczające świadectwo na koniec Bóg będzie miał swoją resztkę Bóg będzie miał swoich świadków Bóg będzie w potężny sposób Odzyskiwał I będzie miał swoją resztkę jest napisane, będzie miał swoich zwycięzców Bóg będzie miał, tylko czy ja tam będę Czy ja chcę tam być Czy ja chcę się poddawać Panu On wzywa Szukaj, Dał nam tak cudowną rzecz To jest niesamowita rzecz Słowo Boże Szukaj, szukaj Pana, szukaj objawienia dla Kościoła, szukaj, gdzie się Pan porusza, w jaką stronę mnie prowadzi, z kim mam współpracować, co mam robić obecnie. Módl się o to. Amen.